Ale teraz tam Mateusz jest, nie? Yes. Ja tam jestem, jestem. No, no, Słuchajcie, ja bardzo ważna rzecz. Pakie zadała pytanie, czy można zeszyt z notatkami wnosić? Można, tylko w zależności, co się jeszcze tam pisze, nie? Jak będziecie wynosić listy e, od uszu. Nie, nie ja po prostu, wiesz, chcę sobie, jak sobie będę chciała omówić, to ja sobie chcę najpierw zrobić taką notatkę na ten temat. I później tam, wiesz, żeby to mieć przy sobie, bo ja tak wszystkiego z głowy nie umiem, nie? Ja muszę mieć zrobioną notatkę i dlatego się pytałam, czy mogę sobie wnosić zeszyt. Do takich celów jak najbardziej. Przestrzegam, mówię od razu, głośniej i wyraźno, żebyście nie brali listów, no brały listów od osoconych i wynopcik wysyłali me wewnątrz. Tak, takie hmm. coś tu ja no. Cicho, cicho, Złobasia. Duża część z nich, bo ty wiesz, ale oni nie wiedzą. Duża część z nich jest na tak zwanej sankcji, co powoduje, że nie mogą komunikować się ze światem zewnętrznym. Bo mogą się wobec nich toczyć K te procesy jeszcze. I żeby nie mataczyli, to nie mogą się kontaktować z światem zewnętrznym. Mają zabronione yy, telefonowanie i wysyłanie listów. I, I dlatego nie wolno wam brać listów. Po prostu to jest karalne. Mogą was ukarać sądownie. Oczywiście, gdybyście dostali wyrok w zawieszeniu, no ale po co? Ja to całkowicie rozumiem. U mnie nie wchodzi w żadnym wypadku w grę, że ja cokolwiek wezmę albo cokolwiek przyniosę. Absolutnie. Tylko co przyniosę, to ono by być Duch Święty Jezus Chrystus. Ale, ale nic więcej. Ewangelię. E, teraz jeszcze jedna rzecz. E... Jeżeli coś chcą, tak, oni muszą mieć na to zgodę. Jeżeli się zdecydujecie, coś im dać, to muszą mieć na to zgodę. Ta zgoda y, jest na bramie. I teraz jak chcecie, ale to tylko my zazwyczaj nagradzamy paczką jakąś tam, ale tych, co chodzą już parę lat. Nigdy w życiu nie nagradzamy kogoś, kto przyjdzie raz i od razu coś chce. Gonzimy dziadar, no i tyle, no? no mówię wprost, no słuchajcie to, to nie są żarty, są kombinatorzy którzy w tą, tylko coś wyciągnąć jak widzą, że nie, no to odchodzą no to ty no, trzeba pozbyć jak najszybciej się trzeba pozbyć i tyle dobrze więc jakbyście chcieli komuś coś dać to musi on mieć zgodę oficjalną i na bramie się pytacie jakby wychodzicie czy przychodzicie czy jest zgoda na dla taką, taką osobę, żeby jej przynieść coś tam. I już. No, może być coś drobnego, jakieś mazaczki, jakieś coś tam, tak? Natomiast yy, paczki, to jest osobna sprawa. Można zrobić paczkę, ale to jest bardziej skomplikowane i robimy, jak już robimy, to na wigilię. Tak. No to Adam później ogłasza, że robimy paczkę, kto się, Och, kto się zrzuca, kto chce, to się zrzuca, kto nie, kto się nie zrzuca. Ja zazwyczaj się nie wrzutam, mówię oficjalnie. Ale jak na przykład kupuję na każde spotkanie kawę i ciastka, nie? a oni tego nie robią Niektórzy I którzy nawet korzystają nie? z tego. Więc czy że jest porówno, no? A. Cześć, jeszcze może się zdarzyć coś takiego, gdy któryś leń patentowany nie będzie, będzie miał jakieś ubranie cywilne bo tam można mieć ubranie cywilne e, będzie chciał żebyście wzięły to ubranie i wyprały na zewnątrz więc od razu mówię, że to też jest zakazane przyłapią was na tym, że na sobie wynosicie i później przynosicie to was usuną z, us, z obsługi no z usługi, chrześcijańskiej posługi ubrudni wrócą was i już Yy, właśnie mi coś takiego się zdarzyło, proponował, nie? A później się okazało, że czekali na mnie, aż ja to wyniosę, nie? A ten chciał się mnie pozbyć, bo mu przeszkadzał, bo zabraniałem mu gadać, nie? Czyli jeden z osadzonych yy, uważał, że w jakiś sposób słowny go skrzywdziłem i chciał za wszelką cenę mnie zmusić, żebym wziął jego koszulę na zewnątrz i wybrał. Ale już przekazał, już donus na mnie, że ja to wezmę. A ja tego nie wziąłem. No. A jakbym bym wziął, no to już by nie było mi na tej posłudze. Rozumiecie? Do jakich ludzi idziecie? Nie każdy tam szuka Boga. Nie każdy tam szuka Boga. Jest ich mało, ale są tacy. i po te perełki tam idziemy. Dokładnie. Do Sztad, wilków idziemy. Mm. Dobra. Teraz tak. Otwórzcie na stronę siódmą. A którą książeczkę? tą co była? Nie, sztonowo, odkryj prawdziwy pokój. Idę okay, tylko dynko. mam ją przed sobą. Okusana. E, jeszcze przypomnę słowa Jezusa, że mamy być e, sprytni jak co? Jak węże i niewinni jak? Tak. Gołębica. No właśnie, to jest takie specjalne słowo, biały go oznacza. No, no. czyli najbardziej niewinne stworzenie symbolicznie niewinne stworzenie w kulturze żydowskiej tamtych czasów przynajmniej dobra no, to właśnie tak to mamy by mamy się mądrością, sprytem kazać się tyle dobra, więc tak zobaczcie, przyjrzyjcie sobie tematy tu mamy dziewięć tematów yy, no, stworzenie y, świata tak yy, później coś się wydarzyło złego grzech wszedł na ten świat, jaki wyrok jest na ludzi, tak? Jak ludzie próbują nawiązać kontakt z Bogiem, mamy to takie zbyt krótkie mosty, no most religii, uczynków, tak? No jedyny słuszny z wiary, no w zasadzie tu jest rozbite, na czym to polega, to z wiary, nie? Tu mamy Wielki Piątek, znaczy śmierć zmartwychwstanie, no i że przepraszam to za mało, jak się nawracamy, no to mamy później proces uświęcenia, tak? No i zacząć wszystko od nowa. To zaczynamy nowe życie, tak? Więc tu Ewangelia, wiecie, jest przekazana, ale w takim bardzo szerokim rozwinięciu. Eee. Ono nie jest takie, to się tam gdzieś zazwyczaj ewangeliści głoszą pięć minut, gdzie nawet pół minuty i już sprawa załatwiona co niektórzy. Nie. Ludzie zazwyczaj nie rozumieją. Nawet te pół minuty, czy pięć minut rozwinięcia nie wiedzą w ogóle o co chodzi a jak gdzieś tam no ci ewangeliści, no w sumie to bardziej przez Ducha Świętego coś się z tym człowiekiem stanie, nie, no to trafia na taki kurs biblijny, no i ci ludzie, którzy uczą to muszą to wytłumaczyć o co w zasadzie on tak naprawdę chodzi, nie że to trzeba tą, tą historię przekazać, żeby yy, zrozumieć co się z czego wzięło, no i Yy, czym ta wiara tak naprawdę jest. No, jak tego nie ma, no to po prostu no to nie ma, no to tak tak to wygląda, jak wygląda, no. Później ludzie yy, w... ewangeliści bardzo dobrze potrafią wmówić, że no to z wiary, nie? i już nic nie trzeba. No spoko, ale to jest tylko jedna strona medalu. Yy, to wiara bez uczynków jest martwa, tak jak chciałby ducha jest martwe, nie? Więc przez co yy, ważne to co jest jeszcze dalej. No i, no i ludzie dalej nie wiedzą w ogóle o co chodzi zostało im mówione że wszystko jest ok, z Bogiem sprawę mają załatwioną w kościele siedzą nie dłużej niż parę razy i odchodzą aż się z... są, aż się znudzą, znudzą się i odchodzą i tyle ile osób, którym yy, głosiliście Ewangelię zostało w kościele na stałe pytanie retoryczne no no właśnie, Basia. No i powiem wam, tak, ja sam też tak robiłem. Bo dane osoby oczekiwali korzyści. O tym bardziej, no że będzie fajnie, nie? Tak najczęściej ewangeliści głoszą: Sub, jak to będzie super. No to super się okazuje, że to tak nie jest. No to uciekają. No. <śmiech> Nawet y, a, Adama Pichule zapytałem, No ile osób zostało w kościele? No. Więc no i też smutna prawda, nie? No. no, więc coś w ukuszeniu Ewangelii jest nie tak. Ludzie nie rozumieją, co dalej. Dobra, i teraz tak, yy, czytaliście to, czy Bo ja założyłem, że tamto żeście przeczytali, nie czytaliśmy nic i tylko po prostu omawialiśmy. Ktoś tutaj przynajmniej ten wstęp przeczytał, czy nie? A nie, ja nie czytałam no. tego wstępu jeszcze. Dobra, no to No to już zróbmy, bo to niby trudniejsze jest, ale to fajnie opowiada, jak, w jaki sposób głosić Ewangelię, nie. Zróbmy to po prostu wspólnie razem. Aneta, możesz czytać to na stronie ósmej. Mogę. Każdy z nas zadaje sobie pytanie. Jaki jest cel życia? Zastanawiamy się nad tym, Jakie jest znaczenie życia ludzkiego w ogóle w naszego... A co ty czytasz? Tutaj, na stronie ósmej. Aha, okej, okay, dobrze. A, a nas... Dobrze, dobrze, to ten tekst. Dobrze, to do ten tekst. A naszego w szczególności formujemy własne teorie na temat powstania życia na Ziemi oraz napotykamy na różne inne koncepcje w czasopismach, gazetach czy telewizji. O co tak naprawdę chodzi w życiu? Niektórzy wierzą w ewolucję, stopniowy rozwój ludzkości od, od niższych form życia do tych, których reprezentantami jesteśmy dzisiaj. Inni wierzą w reinkarnację, w wielokrotnie powracanie do życia, w różnych postaciach, aż do osiągnięcia doskonałości. Większość ludzi w Polsce wierzy, że Bóg istnieje, jednak ich zdanie na temat Bożego zaangażowania się w życie człowieka jest bardzo zróżnicowane. Czy rzeczywiście życie jest tak ważne, a może jest to ciąg epizodów powtarzających się bez nadziei i znaczenia, kończący się bezsensowną śmiercią? Albo jest to wyłącznie walka o byt, w której wygrywają najsilniejsi? Czy naprawdę jesteśmy ważni? czy też nie? Sam Bóg odpowiada na te pytania w Biblii. W Piśmie Świętym odkrywamy cel życia na ziemi i szczególną wartość nadaną życiu człowieka. Dobrze. I słuchajcie, przy okazji hmm, e, pytam się, kto wierzy, że Bóg stworzył świat, a kto wierzy w ewolucję. Słuchajcie, no wbrew pozorom to jest naprawdę bardzo ważne. A jeżeli Bóg się posłużył ewolucją, to to najpierw była śmierć, a potem grzech. No więc trochę bez sensu jest, nie? W... Cała nasza Ewangelia. Yy, ja mam, no, no, nie chwalę się, tylko jakby chcę przedstawić problem. Mam wyższe wykształcenie. Skończyłem studia z matematyki. i Skończyłem studia z informatyki. Z obu kierunków mam tytuły. Mam magistra matematyki, magistra inżyniera informatyki. Skończyłem studia doktoranckie i wyobraź sobie no, z informatyki yy, i przez pierwsze z pięć lat mojej wiary, że tak powiem, po nawróceniu się wierzyłem w ewolucję. Ale obejrzałem wykłady Kenta Hovinda. To jest doktor Kent Hovind. Ja wam po skończonym tym dzisiejszym nauczaniu wyślę. Super. Te wykłady. Facet yy, bardzo prowadzi to w sposób humorystyczny. Nie nudzić się na pewno nie będziecie. Kwestia może tych argumentów naukowych, które bym cię przedstawiał. Bo dla mnie to było wszystko jasne, tak? Ale wiem, że nie dla wszystkich jest to jasne. Więc yy, czasami zdarzało się, parę razy już się zdarzało, że chcieli, żebym zrobił wykład, pokazujący, no, że ewolucja jest bez sensu, a że, no, barki to się ta nauka skłania, że no, to, że świat cały, my sami, jesteśmy, że, no tak, zaprojektowani, że musiał być jakiś inteligentny projektant, więc dlaczego nie nazwać go opowiem, nie? No, no i robiłem takie wykłady, to się zgadza. Na podstawie właśnie między innymi wykładów Kentachowinta. Potem znalazłem inne materiały, e, innych kreacjonistów, więc e, no, tym bardziej się do tego przekonałem. Dobra. Mm, ale to tak woli tempo. Teraz e, idziemy. zobaczcie, tu podkreślam zawsze, że Jaki jest cel życia? I tam ludzie mówią też taki, taki, no to wyszło, to nie wyszło, tu się zmieniło, tak? tu dyskusję od razu no, pobudzam. I to pokazuje różne cele życia, nie? Pokazuje też, że ludzie zmieniają swoje cele życia. No to jest tak jakby naturalne, że człowiek osiągnie, a jeszcze, jeszcze pst, żeby zauważyli, że nawet jak osiągnął cel, to nie są zadowoleni, nie przyniosło im to no, spodziewanego rezultatu, tego szczęścia, które mieli doświadczać, tak? No, to nie wyszło, nie? No, jak już jesteśmy na tym etapie, to wprowadzam, że słuchajcie, ale celem naszego życia, no to jest pojednać się z Bogiem, nie? No. I, mówię, I że ta cała książeczka będzie mówiła, jak będziemy się, jak się powinniśmy prawidłowo pojednać z Bogiem, no, że to jest cel z życia. Jak im tak naciekleć, to daje pytanie, yy, że yy, gdyby. Od samego początku, ile w życiu no i rzadko który mówi, że, że coś innego niż całe życie by się zmieniło, tak? Okej. Okay. Dobra. No to czy, czytajmy ten, ten na stronie dziewiątej. Aneta, ty tak dobrze czytasz. Weź to czytaj dalej. No Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Z ziemią zaś... Ziemia zaś. Aha, okej, okay, bo ja mam słabe okulary. Ziemia zaś była bezładna i pusta. Radeusz, mogę czytać, słuchajcie, słuchaj. Daj te nogi, no. Co, masz na nie? On też panie czyta. Ja mam słabe okulary akurat. Tylko się nie jest, Na początku stworzył Bóg i ziemię. Ziemia zaś była bez, bezładna i pusta.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 Niech pomiędzy wodami powstanie sklepienie i niech je od siebie oddzieli. I tak utworzył Bóg sklepienie. Oddzielił w ten sposób wodę pod sklepieniem od wody nad sklepieniem. I tak się stało. Samo sklepienie Bóg nazwał niebem. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień drugi. Wówczas Bóg powiedział, niech woda spod nieba zbierze się na jedno miejsce i niech ukaże się suchy ląd. I tak się stało. Suchy ląd Bóg nazwał ziemią, a zbiorniki wód morzem i uznał to za dobre. Następnie powiedział, niech ziemię pokryje roślinność, niech wyrosną zioła wydające nasienie oraz drzewa owoce, drzewa ow owocowe, których owoce zawierają nasiona stosownie do ich rodzaju. I tak się stało. Na ziemi pojawiła się roślinność, zioła wydające nasienie stosownie do ich rodzaju i drzewa rodzące owoce z nasionami stosownie do ich rodzaju. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień trzeci. Wtedy Bóg powiedział, niech na sklepieniu nie ma pojawią się światła, Niech oddzielają dzień od nocy i służą do oznaczenia pór, dni oraz lat. Niech też jako światła na niebie oświetlają ziemię. I tak się stało. Bóg utworzył dwa wielkie światła. Większe, aby, um, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Utworzył On również gwiazdy. Umieścił je na sklepieniu nieba, by oświetlały ziemię. Rządziły dniem i nosom oraz oddzielały światło od ciemności. Bóg uznał to za dobre. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień czwarty. Następnie Bóg powiedział, niech się zaroją wody mrowiem żywych istot. Niech też nad ziemią wzniesie się wszystko, co ma skrzydła i lata pod niebem. Tak więc stworzył Bóg wielkie potwory i przeróżne pełżające istoty. mimi stosownie do ich rodzajów zapełniły się wody. Stworzył też istoty skrzydlate stosownie do ich rodzajów i uznał to Bóg za dobre. Następnie pobłogosławił im, mówiąc rozradzajcie się, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie morza. To zaś, co skrzydlate, niech się rozmnaża na ziemi. Dokonało się to, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień piąty. Wtedy Bóg powiedział, niech ziemia wyda istoty żywe stosownie do ich rodzajów. Bydło, płaże i dzikie zwierzęta. Wszystko po swoim rodzaju. I tak się stało. Bóg stworzył dzikie zwierzęta według ich rodzajów. Bydło według jego rodzajów i wszelkie płaży ziemi według ich rodzajów. I uznał to Bóg za dobre. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płażem, płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, Stworzył go na obraz Boga, Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pojawił, po, posławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozradzajcie, rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Następnie Bóg powiedział, oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie e, na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech wam to służy za, za pokarm. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom, wszystkiemu co lata pod niebem i wszelkim płazom na, na ziemi, w których jest tknięcia, daję za pokarm wszystkie rośliny przystało. W końcu Bóg słyszał swoje dzieła i rzeczywiście był Dokonały się, gdy nastał a potem poranek. Dzień tak zostało ukończone niebo wraz z niebieskim zastępem. Gdy patrzę na te niebo, dzieło twoich rąk, księżyk oraz gwie. Tak. To już y El jest psalm, nie? Tak, tak, tak. No, to ten psalm za, za chwilę. I teraz tak. Y w jaki ja sposób to omawiam? Zobaczcie, pod pytaniem, tak, mówiłem, że staram się ludziom pomagać bardzo zrozumieć odpowiedź, ale tak głębiej niż to powierzchownie wynika. Pierwsze pytanie na stronie dziesiątej mamy, w jaki sposób z powyższych fragmentów Biblii powstał świat i życie na ziemi? No to wiadomo, że Bóg to stworzył, nie? Ale ja to już wstęp zrobiłem, więc po oni to odpowiadają. Drugie pytanie... Zwyczaj jest problematyczne, nie? Eee... No bo co? Bo mamy tu eee... takie jakby może no, 6 dni, tak? To będzie spowodowało, że podsumowująca podsumowująca ocena w szóstym dniu różni się od poprzednich. No i to teraz rozwijam sobie temat, nie? Każe im znaleźć, co Bóg nazwał najpierw, że było dobre po stworzeniu, nie? A potem pytam się, a co pominął? Co nie było nazwane to do dobre, że było dobre? No i takie to w zasadzie dla mnie też było odkrywcze. Jak zauważyłem, że na pewnych rzeczy nie nazwał, że było dobre. Na przykład, jak oddzielił światło od ciemności, to tylko światło nazwał, że uznał, że było dobre, nie? Albo na przykład, że... Jak stworzył, to znaczy oddzielił te wody, tak? I te wody też nie nazywał, że były dobre. A w jednym, z, jednym dniu dwa razy rzeczy nazywał, że było dobre. A jest dzień, w którym w ogóle nie nazywał, że było dobre. Więc pokazuję im te rzeczy, nie? Na przykład, później oni sami tam wymyślali. Niektórzy, że tak powiem. Są tak obegnani w Biblii, możecie trafić na takie osoby, to powiedzą, że no, wód nie nazwał dobre, bo Bóg by kiedy to wody do, yy, w potopie do unicestwienia, do wszelkiego stworzenia. Prawda? No więc można się spodziewać, że będą lepsi niż my, nie, ale no, rzadko kiedy, tak? Ech. Ale to jest jedna z hipotez, nie mówię, że jest właściwa, tak? Się podoba na przykład, ale niekoniecznie to tak musi być. No i tak lecimy, lecimy, lecimy przez wszystkie dni no i faktycznie dolecimy do tego szóstego dnia, gdzie w wierszu 31 tak, to już końcówka, Bóg podsumowuje, w końcu Bóg spojrzał na co? Na wszystkie swoje dzieła i też wszystko to wszystko nazwał nawet tego co wcześniej nawet nie nazwał dobrym tak? tylko były same oceny dobre, a teraz wszystko nazwał bardzo dobre no i tak się pytam, no jak myślisz święta ciego, nie? no i no tu jest problem Uh, problem. No, yy, ale tak, no wiemy, że istnieje coś takiego, jak yy, agregacja. Nie wiem, czy to w ogóle, wiem, co to jest, ale tak. To nie jest no, dla kieżu byrasu. Okej. Okay. To polega na tym, że jeżeli mamy yy, nagromadzenie bardzo dużo elementów posiadających jakąś cechę, tak, to jak jest ich bardzo dużo, to możemy powiedzieć, że wszystkie razem, jak zbliżemy do kupy, to wszystkie razem są o oczko wyżej. O oczko wyżej. I to jest ta zasada agregacji. Czyli jak mamy dużo elementów dobrych, mamy prawie wszystko było nazwane, nie wszystko, ale prawie wszystko było nazwane, że było dobre, to możemy powiedzieć, że wszystko razem jest bardzo dobre. Tak? I to jest ta zasada agregacji. Yy, ale nie każdy tą zas zasadę musi znać, nie? To trzeba naprowadzać ich, no zobaczcie, jak ten świat spługa ze sobą w wielu elementach, tak? Że, no, woda służy nam do picia, do mycia, do kąpieli, do, do dobra rozrywka, do nie? Jak, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. te nam pachną, ładnie wyglądają, a potem jemy jakieś wody, tak? Że to wszystko jest i dla naszych zmysłów, no i dla naszego życia, no i do dyrektowania się pięknym zapachem i w ogóle, nie? Że to, że to piękno Bożego stworzenia, to wzajemne przeplatanie się, przenikanie, zależność, no powoduje, że to jest bardzo dobre. No ja ich tak naprowadzam. O tej zasadzie agregacji to czasami tam wspomnę, że jeszcze coś takiego jest, ale oni sami zauważają te powiązania, więc to, to jakieś te zasady agregacji to tak nie, nie musimy się wymądrzać, nie? W sumie nie ma potrzeby. No, więc to mniej więcej tak to by wyglądało. Yy... I to już mamy tą ocenę. Teraz istotne jest, żeby ten ostatni, to ostatnie pytanie bardzo dobrze rozwinąć, bo ono będzie potrzebne, co do części B Na poży obraz. Jak dobrze zrobicie to trzecie pytanie, to część B pójdzie jak składka. No jak tu coś zaniedbacie, no to trzeba gdzieś tak cofaczyć. Zobaczcie. Trzeba znaleźć jak najwięcej cech Bożych, tym akcie pożeda. No i najlepiej zaczynać yy, no, tego, co najważniejsze, tak? Najważniejszą cechą Bożą jest miłość, bo ona jest w najważniejszym przykazaniem. Tak? No to yy, próbujmy wspólnie razem znaleźć, znaleźć przejawy Bożej miłości w stworzeniu. Kobiecom to dobrze wychodzi. Moje drogie Panie, paszy Janet, no. No, no. Chyba widzicie, nie? Tutaj cechy Bożej miłości. Czym to można zobaczyć? No, że Bóg już z nieładu stworzył porządek. Stworzył światło, tak? To jest piękne. Stworzył wszystko to, co piękne. To są cechy dla mnie miłości, bo to jest dobre. To daje radość. No, piękno. Nie piękno, po prostu piękno. Właśnie wróci coś od siebie? No, na razie. Dobra, to skupię się, ja coś tam powiem jeszcze. Mateusz, ciebie nie pytam. Chyba, że jesteś zakochany, to możesz mówić. O, znaczy właśnie chciałem dodać tutaj, jak Bóg utworzył człowieka na swój obraz. Tak, on nie... Bo nie, to potem podem. Aha, dobra. Ten obraz to później nam wyniknie z tych z tych bożyś, wiesz? To tak Po kroczku do dróg, wiesz? Na razie spróbujmy, nie? Tu lecieć. Chcesz krok do przodu zrobić? Spokojnie, to idziemy, dobieg. Więc zobaczcie, że porządek stworzenia pokazuje, że Bóg, z, że tak powiem, no, angażował się bardzo, bardzo. Zobaczcie. Eee... Jest, widać w tym porządek. Dlaczego? Dlatego, że no zaczął, jakby przestrzeń stworzył, a później każdą uh, tą przestrzeń, niebo i ziemię wypełniał. I zobaczcie, że kwestia podsumowania. No przecież Bóg jako wszechwi wszechwiedzący bo no też mamy następną cechę: wszechwiedzący jak Motny, Stwórca tu tak? to, to widać wszystko jako wszechwiedzący no, nie musiał sprawdzać, tak? a mimo to sprawdzał i podsumowywał i oceniał tak. No to robi. Więc dbałość y, ty, o szczegóły, dokładność, perfekcjonizm, to no, cechy na pewno będzie widać. To jest też element Bożej takiej miłości, że, że na samym końcu widać, że to jest przygotowywanie wszystkiego, co najlepsze dla kogo? No, dla człowieka, nie? Dla nas, ludzi. Nas tożą na końcu nas stworzył na końcu. Jak już wszystko było w to, to Bóg dopiero wziął się do tworzenia ludzi. I teraz, ja to też widziałem u moich żony. Jak się nam miały dzieci rodzić, to widziałem o taką odbałość. A jeszcze to trzeba przygotować, jeszcze to trzeba kupić, jeszcze to trzeba zrobić nie w domu. Że jak już się pojawi to dzieciątko, to już tylko się będziemy zajmować dzieciątkiem. I tu widzę właśnie yy, taką Dbałość o szczegóły, żeby wszystko było na przyjście kogoś ważnego, czyli nie tego człowieka, którego, którego tworzy. Teraz, to zwykle, czytam w drugim rozdziale, nie piąty, szósty albo siódmy, nie pamiętam. Tutaj nie mamy w, w tej krótkiej, y, no, w tym fragmencie, nie mamy tego wiecza, ale tam jest taki fragment, że potem Bóg. Y, jest jakby rozszerzenie tego stworzenia człowieka, tak, że u, u, z ziemi ulepił e, człowieka, Adama, a potem tchnął w niego noca Gajżycia, nie? Jest coś takiego mniej więcej. I dlaczego o tym wspominam? Bo, bo też zwracam uwagę, że jak Bóg tworzył, tworzył cały świat, tak, to yy wypowiadał słowo i to się działo. A tu, przy tworzeniu człowieka, to zaangażował się, można tak powiedzieć, osobiście, nie? W jakiejś dozie do tam przybliżenia, można tak powiedzieć, osobiście. To można powiedzieć nawet własnoręcznie, nie? Bo, hmm, bo y ulepił, nie? I teraz to tak jak yy, no, matka, nie? Zazwyczaj matka, która kocha dzieci, nie? To w zasadzie sama się tym dzieckiem będzie zajmowała, drogie panie, nie? A nie dawała komuś yy, ten. No, chociaż były takie wyjątki gdzieś no, w historii, że królowe to dawały jakimś mamkom, żeby wychowywały nawet. Ale generalnie, generalnie w naszym świecie, to my chcemy się własnymi dziećmi zajmować, opiekować, tak? Więc. Yy, no właśnie. I teraz gdzieś wyczytałem w jednej z książek, że yy, face się zastanawiał nad tym fragmentem z drugiego rozdziału o to, to czy, czy, czy zacytowałem może niedokładnie, ale mniej więcej o tym stworzeniu człowieka no to nie ma tego w Biblii, ale on tak się zastanawiał i mówił, że no mu tu Święty objawił na no, ile to prawda, trudno powiedzieć ale no po treści chyba pak nie zrozumiemy, czy to z Ducha Świętego, czy nie on mówił tak, że żeby ulepić człowieka, no to Bóg musiał klęknąć, nie? I to tyle wtedy lepił własnoręcznie, a jak dawał dech życia w nozdrza Adama, to musiał się nachylić, czyli oddał pokłon. No i ile to prawda, ale ile nie, to tam trudno dyskutować, ale ja przy tej okazji pokazuję, że w miłości nie ma yy, rzeczy, których może, moglibyśmy się brzydzić albo byłoby no, dla nas upokarzające, czy upłaczające naszej godności. Za Boga, twórcy tego całego wspaniałego wszechświata, tak? o no, których piękno każdy z nas dostrzega. No chyba, że nie wszyscy, tak? ale no, generalnie każdy piękno dostrzega. Ten, ten potężny Bóg, dla Niego nie było uwaczające godności, czy poniżające, no, wykonać takie rzeczy. I to jest taki też obraz yy, Bożej Miłości. O nie obraz Bożej Miłości. No właśnie. Czyli tak. Z, yy, jest tam parę elementów, tak? Yy, może by było tam więcej wymyślać, ale mi się wydaje, że jeszcze yy, dobroć można było by wskazać. Tak? No, że jednak porządek był. Yy, tym wszystkim, nikt nikogo nie krzywdził tak, nie było czysty więc dobroć, można to też zauważyć mało tego, Bóg się pocieszczy tu jedną rzecz bo ludzie dużo będą wymieniać, jak im prowadzicie, to dużo rzeczy sami usłyszycie, może nawet ja czasami że się tak bo już robię to ileś tam lat że co chwilę ktoś tam dorzuci jakąś cechę Bożą której ja nie widziałem w fragmencie który no, nie przyszło mi to do głowy, tak? Więc to też będziecie same, się, sami no, dowiadywać się czegoś. E, zobaczcie, że Bóg podzielił się władzą. Bóg podzielił się władzą. Czyli jeżeli kochamy, to dzielimy się władzą. E, a Bóg to zrobił bez problemu. Nawet przekazał nam tą władzę nad całą planetą. Nie? Podzielił się władzą. E, dobra. Czyli teraz tak już podsumowująco. Spróbujmy sobie zebrać te cechy, które wymieniłem, a które pamiętam To teraz Mateusz tam się odezwi. Dobra, to się odezwie. No na pewno Bóg jest Bogiem kochającym, tak? Czyli miłość, tak? Wszystko, co otworzył, to było doskonałe, było piękne, tak? Czyli taki trochę, taki perfekcjonista, tak? taki przygotowujący się, tak to ten przykład podałeś z tym dzieckiem, czyli ojciec, który przygotowuje wszystko na kogoś ważnego, który przychodzi. Wszystko, co utworzył, było w porządku, tam nie było chaosu. A, czyli musi mieć poukładane wszystko. <śmiech> um, samo to, że on wszystko utworzył, e, słowem swoim pokazuje, że jest wszechmocny, tak? I to jest z drugiej strony to, że jest wszechmocny, wszechmoc, nie musiał wszystkiego sprawdzać, a mimo tego starannie po prostu jeszcze podchodził i patrzył i twierdził, że to jest wszystko dobre, tak? Czyli taka staranność też, taka dobroć, mm, dobroć w tym wszystkim, a taka weryfikacja, tak? Taka, taka dyscyplina i dokładność w tym. No. No i na końcu też, jak utworzył a, tego człowieka, a, no to pokazuje co? On nie utworzył a, kolejne jakieś bydło, albo coś, co po prostu jest jakimś tam sobie stworzeniem, tylko utworzył człowieka konkretnie na swój obraz. On chciał mieć kogoś, coś, co jest do niego podobne. I kogoś, z, z kim mógłby mieć relacje. Tam nie pisze, że Bóg ma relacje z zwierzętami, Tak. Ale on ma relacje z człowiekiem. On pragnie tych relacji. No, to nie mówiłem, ale fajnie to dodałeś. Podobałeś. No, okej. Okay. No i więcej w tym kierunku. Nie ja tu... Jakby same cechy wymówić, to, to jeszcze można dać wszech moc stwórca wszystkiego, kreatywny, tak? mogący no to są atrybuty, to za bardzo cechy nie, ale w Biblii no, nie ma podziału na atrybuty i cechy, tam wszystko to są cechy Boże. Okej. Okay. Eee, I teraz eee, no mniej więcej tutaj ileś tych cech zawsze tam wymienimy sobie, ale w zasadzie tak do siedmiu można by było pomówić, żeby wiedzieć kim jest Bóg w ogóle, nie? Eee, a potem mamy na obraz Boży, to będziemy mieli do czego eee, nawiązać. Eee, w tym momencie Mamy na stronie 11 w grupie pytania, no i tam jest drugie pytanie, bo pierwsze to jest rozważanie, a my tu generalnie robimy wszystko na, na, z tymi ludźmi, więc oni nie robią nic w domu w, w, w terenie, tylko ja po prostu wychodzą i robimy, nie? Więc nie będzie rozważanie powyższych odpowiedzi, tam tego jako wszystko na miejscu się robi. Więc w tym momencie czytam sobie ten psalm, jakbyś był, pęgmy Mateusz, czytaj teraz ten psalm, ten fragment psalmu ze strony 10. No, gdy patrzę na, na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, to myślę. Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, a uwie, uwieńczysz chwałą i godnością. Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk. Tak, jak wszystko powierzyłeś jego pieczy: owce, wszelkie bydło, zwierzęta z szczerych pól, ptaki z ponad chmur, ryby z głębin wód, i wszystko, co, prze, co przemierza szlaki mórz. Panie, nasz władco, jak wspaniałe jest Twoje imię na tej ziemi! No, tak, no. tak dobra. Teraz mamy pać. Cytane fragmenty, no w zasadzie z księgi rodzaju, co już my omówili nawet, no i teraz tego z psalmu ósmego sprawiają, że czujecie się kimś wartościowym No w bo tak Boga. No i to by uzasadnił swoją odpowiedź. I wiecie co, że ludzie zauważają, no że tak, no że jesteśmy ważni, a yy, generalnie w więzieniu ludzie czują się odrzuceni, porzuceni, no, że Bóg nie ma wpływu na ich życie, że nie jest w ogóle ich życiem zainteresowany. I trzeba naprawdę to fajnie zrobić, żeby zauważyli, co Bóg o nich myśli i mówi w Piśmie Świętym. I to jest no, rolą naszą, jako tych nauczycieli, żeby pokazać, że jednak Bóg się nimi interesuje. To no, tak jak nami, nie? interesuje, zależy mu i tak dalej. I w zasadzie jest to ważne naprawdę jest to ważne no, ja na przykład to robię no, który fragment y, bardzo tak przemówił do was że czujecie się ważnymi nie? no to ludzie różnie robią powołują się na to na przykład co ja mówiłem wytłumaczyłem albo na konkretny fragment szczególnie z psalmu tak. to jest ważne żeby je też dzielili tak jak przykrośniecie z nimi przez tą pierwszą książeczkę, to już powinni być wreszcie otwarcie. Okej. Okay. I teraz przechodzimy później to na Boży obraz i y, proszę Mateusz przeczytaj w zasadzie tylko te dwa hmm. dwa fragmenty, no. Biblia mówi, a następnie Bóg powiedział, uczyjmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo.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 i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak choć jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładzisz na mnie swoją dłoń. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd przed Twym obliczem ucieknę? Gdybym wstąpił do nieba, Ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła ju jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie Twa ręka, uchwyciła Twa prawa dłoń. Gdybym też powiedział, niech ciemność mnie ukryje i niech noc zgasi światło wokół mnie. To i ciemność nic nie skryje przed Tobą. Noc jest jasna jak dzień. Mrok znaczy tyle, co światło. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła. I moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze choć powstałem w ukryciu, tkany w, głębi, e, w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Nas, na swym zwoju spisałeś dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twe myśli, o Boże, i jak nie niezliczone. Gdybym chciał je zsumować, byłoby ich więcej niż piasku, Gdybym się otrząsnął z liczenia, wciąż byłbym niedaleko od Ciebie. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci rani. I prowadź drogą wypróbowaną od wieków. No właśnie. No i to idziemy do pierwszego pytania na stronie 12. Zobaczcie, to jest pierwsze pytanie. Jak myślisz, w czym przejawia się fakt stworzenia nas na obraz Boga? Jak dobrze zrobiliśmy pytanie ostatnie na stronie 10. Tam mamy cechy Boże, wymienione. No to bardzo prosto teraz jest nawiązać, nie? Skoro Bóg jest miłością, to my jesteśmy podobni, tak? Jesteśmy mm. obrazem, więc jesteśmy uzdolnieni do miłości. Ale możemy mieć, że tak powiem, uczucia przeciwne. Możemy też nienawidzieć. To jest nasz wybór. Bóg, mówiłem, że jest dobry, tak? My możemy stać się dobrymi. Na pewno będziemy w wieczności dobrzy, tak? Ale no tutaj niekoniecznie, tak? Poza tym co? Bóg jest twórcą. Jesteśmy uzdolnieni do tworzenia. Bóg jest wszechwiedzący. My jesteśmy uzdolnieni do zdobywania wiedzy. Bóg jest e, sprawiedliwy. No, sposób sprawiedliwości, żeśmy nie mówili, nie? Ale możemy dorzucić, nie? Bóg jest sprawiedliwy. My też mamy stać się sprawiedliwymi, bo Jezus naucza, ty, nie? I, aposto I ten Paweł w swoich listach też. Więc e, jesteśmy uzdolnieni, żeby stać się sprawiedliwymi. E, no i tak każdą cechę możemy przelecieć, nie? I słuchajcie, i tutaj też yy, daję taki, takie porównanie. No dobra, możemy to takimi być, ale możemy być równie dobrze przeciwieństwem. No i wszyscy mówią, tak, no możemy. Mówię, no dobra. Jakby, jak będziemy przeciwieństwem, to do kogo będziemy podobni? Do kogo będziemy podobni, jak będziemy? No właśnie. No to chcemy być na Boży obraz, czy na obraz diabła. No i wtedy lubię tutaj zaczynają dyskutować, ale generalnie prowadzę dyskusję tak, żeby zauważyli, że jest w nich coś z Boga i no z diabła, no. Teraz y, prowadzę z nimi też taką rozmowę, żeby no, się wypowiedzieli, no czy chcą iść w tą Bożą stronę, czyli coraz mniej tych rzeczy, żeby coraz mniej byli podobni do diabła, coraz więcej do Boga. Wiecie co? To jest takie odkrywcze dla nich. Sam wiem, jak to było dla mnie odkrywcze, nie? Że co to znaczy być na obraz Boży? No to właśnie do tego charakteru, nie? Tego tak jest to trudne, ale... No, a wcześniej myślałem, że to po prostu Bóg ma kształt tak jak człowiek, nie? Ma ręce, nogi, to tak nieprawda. To, no, Boga nikt nigdy nie, nie widział, nie? Czytaliśmy Ewangeliana. Ale Jezus go objawił. Ale ob nie objawił kształt fizyczny, tylko objawił Bożą miłość ludziom. Okej. Okay. kim w charakteru, kim jest Bóg? No, o tak bardziej. O naszemu. I teraz zobaczcie. Tu następne jest pytanie w tym to pytanie z tym pytaniem pierwszym co różni nas od wszystkich innych stworzeń no tu jak dobrze przeprowadzicie to wszyscy powiedzą no tylko ludzie zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo żadne inne stworzenie no i tu, tu sami dochodzą do tego wniosku o ile zrobicie to dobrze jak dobrze to wytłumaczycie jeżeli się źle to wytłumaczy to powiem wam tak zaczną gadać że Yy, tylko człowiek ma duszę nie? i się wykłócają kurczę, co ja nie przyszedłem podczas takich zajęć jak się zajrzy do języka hebrajskiego to każdy i człowiek i te zwierzęta mają takie życia przez Boga przekazane. i co się tłumaczy też jako dusza yy, no, ale szczegół yy, w każdym bądź razie chyba zauważyliście jak czytaliście no, ten, ten akt stworzenia że tylko tłowiec został uczymiony, na no, obraz do żadne inne stworzenie. I tylko oto chodziło. Tylko oto chodziło. To chodzi. o, różni nas od e, innych stworzeń. I teraz gdyby, bo często to miałem, gdyby się pojawiły jakieś takie kłótnie tego typu, że o tej duszy, bo to najczęstszy jest temat, nie, jedni się kłócą, że mają zwierzęta, inni, że nie mają, no co to za różnica, tak naprawdę nie ma żadnego sensu to. Ech, to trzeba to przerwać po prostu. Musicie stanowczo przerwać I już. I pokazać im jeszcze raz w Słowie Bożym. Jest tak napisane i to jest nasz wybór. Każdy, każdego z nas wybór i odpowiedzialność. Czy wierzy Słowu Bożemu, czy wierzy Bogu, czy nie. I koniec. I przerywamy te kłótnie, bo to nie ma sensu. On się będzie kłócić, a spotkanie będzie rozwalone. Dobrze. Teraz mamy to drugie pytanie na stronie 12. No, pan 139 mówi o relacji między Bogiem a każdym człowiekiem. No tutaj Mateusz zaczął fajnie gadać. I widać, że ta relacja jest tak ścisła, tak bliska, jak yy, faktycznie między ojcem a synem, czy tam dzieckiem. tak? Widać tą taką relację, taką prawidłową relację. Czego to jest między ojcem a dzieckiem? No bo to dziecko chce, yy, chce, widać taką postawę, no, żeby Bóg krzykł. Ogólnie w końcówce, nie? 23, 24 tego psalmu. Yy, źle, 23, 24, dobrze. Nie, nie, leko, tak. że... nie, Nie, nie mam tutaj, źle tu patrzę, mam no też problem. W końcówce tego. Dobrze, 23, 24. Daj mnie później i poznaj, to jest 23. No, już widzę, no właśnie. dalej że, że to dziecko, to jest takim dobrym dzieckiem, nie? Że do tego ojca zwraca się, żeby, żeby ten ojciec korygował, żeby sprawdził, był mnie, czyli sprawy w działaniu, nie? Czyli, żeby mm, Bóg przeprowadził test, test. No i co? Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co ci co cię rani. Bo Boga Ojca nasze postępowanie jako dziecka może ranić. Tak? I tu wyzaś taką i miłość Ojca do dziecka, ale też miłość dziecka do Ojca, że dziecko nie chce krzywdzić swojego taty, ale nie wszystko rozumie, nie wszystko wie i prosi Ojca, żeby poprowadził, tak? Sprawdził, doświadczył, czy w tych trudnych chwilach syn postępuje, dziecko postępuje tak, jak tata chce. Czy to jest naprawdę taka bardzo bliska relacja. OK, I trzeba to u mnie tam gdzieś wytłumaczyć i lepiej nawiązać, czy my jesteśmy takimi dobrymi dziećmi, nie? Jak tu w kalmista, nie? Że to, wiadomo, że to Dawid pisał. <grym> no, <grym> to my wiemy, nie? Po my na pewno już nie razyśmy czytali. Więc, e, czy my jesteśmy, czy mamy takie serce jak Dawid? Trzeba takie zaufanie do naszego Boga Ojca. No i powiem wam, jak to fajnie zrobicie, to będziecie wid widzieć, że ci ludzie i w swoich myślach tam zatopili się i coś rozważają że głęboko tak siedzą w tych myślach że poruszyło ich to jak takie coś zobaczycie to znaczy, że dobrzeście to zrobili bo ludzie się zastanawiają, każdy się zastanawia na ile jestem takim dobrym dzieckiem że aż tak ufam Bogu nie? ok, musicie to fajnie zrobić dobra i trzecie pytanie czy jakiś fragment tego psalmu szczególnie do Ciebie przemówił? No i szczerze mówiąc, każdy, co powie, cokolwiek powie, tak? Bo każdy może mieć indywidualne wrażenie, odczucia. To w zasadzie to będzie dobrze. Ja od razu też, żeby, żeby też... Musicie od czasu do czasu otworzyć się sami przed tymi ludźmi. I to jest dobry moment, bo niewiele y, to Was kosztuje, tak? A możecie przecież powiedzieć, co Was poruszyło. Nie ujawniacie jakichś tam skrytych tajemnic swoich, to możecie powiedzieć, ja zawsze mówię, no właśnie ten 23, 24, wiesz, że to mnie tak poruszyło, bo mówię, że mi album, ja że ja miał, żebym miał ja taki był, no ale jeszcze nie jestem, mówię, nie, bo są pewne rzeczy, które gdzieś tam trudno mi yy, aż tak zaufać Bogu, czy aż tak mu yy, przyrgnąć do Niego, nie? No i że bardzo chciałbym, no oczywiście, że bardzo chciałbym, żeby tak było ze mną, no, ale jeszcze tutaj praca musi być podjęta z mojej strony, żeby, żebym miał takie zaufanie do Boga. No i jak oni widzą, że ja nie jestem gdzieś tam doskonały, to oni też chętnie się otworzą, nie? Tęgnicę, no. Okej, okay. to teraz strona 13 w grupie. No, i tylko fragmenty mówią o osobistej wartości i wyczynieniu każdego na. Hmm. no i to jest takie pytanie sami widzicie, że ludzie mają dojść do wniosku, że jednak dla Boga jesteśmy ważni i to trzeba powtórzyć, bo ludzie my też potrzebujemy takiego jakiegoś zapewnienia że jednak Bóg, dla Boga jesteśmy ważni, tak? Różne sytuacje też mamy w życiu i w tych trudnych chwilach wiele rzeczy wiemy, jakby tak intelektualnie mamy, rozumiemy, wierzymy i tak dalej, ale mimo wszystko potrzebujemy tych słów takich, że dla Boga jesteśmy ważni. Trzeba to po prostu powtórzyć, to co było wcześniej. Nie? Tak mówiliście, to co mówiłem, że warto powiedzieć. Po prostu to powtarzamy. Ludzie chętnie to słuchają. Szczególnie w więzieniu, jak tam ludzie czują się pokrzywdzeni i tak dalej, otóż przez Boga jest to ważne, żeby powtórzyć. Eee... No, i teraz tak. Wiecie, tu nie ma takiego pytania, ale ja sobie sam go napisałem. Eee, dorzucam tu, że w takie pytanie. Skoro jestem tak bardzo ważny dla Boga, to jaka powinna być moja reakcja na tą wiadomość? I eee, wiecie co? Zapisałem sobie takich pięć eee, reakcji, pięć słów, które gdzieś tam Ludzie, ludzie mi podawali, nie? Niektórzy mówili wstyd, chęć, chęć poprawy czy zaprzestania grzeszenia. Co sami ludzie podają? Jak się to przeprowadzi, to ludzie sami dochodzą do właściwych wniosków, nie trzeba im wymawiać, cokolwiek. Musi być tak i tak. No nie. Pytaniami naprowadzamy, tak? Pytaniami. Czyli patrzcie, już jest, mamy ich przygotowanych, nie? Do przyjęcia Ewangelii, że Bóg im przebaczył i to z wiary tylko, no i serce mają otwarte dla Boga i będą chcieli żyć po Bożemu. Nie trzeba im w ogóle pomagać, gdy mają żyć, nie? Sama w nich przemianę, Duch Święty będzie pracował, zrobi w nich przemianę. No już, już już będą tu gotowi, nie? Dobra. Ale do tego jeszcze mamy kawałek, nie? Jeszcze kilka tematów, a oni tu będą dodać. To, I teraz tak, yy, mamy i tu im tłumaczę, to wyszerzone, tak? Na stronie 13, druga część strony. Mamy czas na podsumowanie. Yy, porozmawiajcie o tym, za co możecie dziękować Bogu yy, jako naszemu stwórcy, tak? Yy, opowiedzcie o jednej rzeczy, którą każdy z was odkrył na tym spotkaniu. No i jeżeli dzieci już mieli z nimi relacje, to oni bardzo chętnie będą opowiadać będą bardzo chętnie opowiadać. Ważne jest, żeby już do tej pory po prostu mieć z nimi takie no jakieś takie bliskie relacje, to nie, to nie może być, że oni będą was wykorzystywać i kazać wam przynosić takie czy inne rzeczy, ale to taka poprawna relacja no przyjacielska, ale na zasadzie, że no jednak wy warunki, wiecie. Jak dacie sobie wejść na głowę, to to nic z tego nie będzie. Oni nie będą szukali Boga, tylko będą szukali korzyści. Hmm. Hmm. Więc pierwsza modlitwa, ja to tłumaczę, że to jest pierwsza praktyka wiary, czyli modlitwa do Boga. Będziemy się uczyć modlić, nie? I tu mamy pierwsze, że co? Dziękujemy, tak? Jak nigdy w życiu jeszcze nie dziękowali, to najwyższy czas. No i okazuje się, że <głos> większość zawsze mówi, no nigdy nie dziękowali, zawsze to było Potrzebuje to, to, to, tamto, nie? I na zasadzie, Panie Boże, potrzebuje to i dziesięć zrowaczek, nie? I wtedy uczę ich, nie? no to serce się, tak jak do Boga Ojca, to jak do swojego ojca jest z nimi poprawne relacje ze swoim tatą, nie? To tak samo do Boga Ojca się zwracamy, no tak jak z własnymi słowami, a nie jakimiś formukami religijnymi, nie? I tu podaję przykład, jak kiedyś się źle modliłem, nie? że właśnie Boże potrzebuje to i to. I Ojcze Nasz, tam Zdrowaś Mario, nie? i w połowie Ojcze Nasz już mi się mózg wyłączał, już nie wiedziałem o co chodzi. nie? Myśli błąkały się, nie w tego mu No i po co tak się modlić, nie? jak można powiedzieć konkretnie, wylać Boże, boli mnie to, czuję, czuję się źle, boję się, czy w ogóle coś tam. No i Boże pomóż, nie? No, ale tutaj mamy kwestię dziękowania, więc yy, ten. Jak by chcieli podziękować. I żeby podawali przykłady. No, i pisali. No, i to tak robimy. Tak to robimy. Dobra, później na stronie mamy 14 po spotkaniu. Otwieramy na stronę 14. I to mamy tam 139, tam wiesz 14. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. No i mówię im tak, żeby zauważyli przynajmniej dwie rzeczy. No, że są dopracowani w każdym szczególe, nic im więcej nie trzeba. Bo tam też, mają niektórzy yy, kompleks, po prostu, że albo są głupi, albo są gryptcy. Tak, że to nie o to chodzi, dla Boga są ideali. No i druga rzecz, moją duszę znasz dokładnie, czyli Bóg wie wszystko o nas, wszystko w myśli, żeby się zastanowili nad tym, co to znaczy. Tak, żeby przez ten cały tydzień, jak tam chodzę do nich raz na tydzień, żeby cały tydzień się zastanawiali nad tym. No i co z tego wyniknie? Jak zna dokładnie, to później, jak zaczynam następne spotkanie, to mówię, no to zobaczcie. I do czego żeście doszli? Że jak Bóg zna każdą waszą myśl. No i, no, że wreszcie ci mu powinni dojść do takiego wniosku. Ale rzadko, który się zastanawia, ale jak ich tu, na samym początku, na tej pierwszej lekcji, e, takich, e, przychodząc na drugą, zapytacie, to później jak zada, dacie im zadanie domowe na, na następną lekcję, tak, to oni już przy, przynajmniej większość się przygotuje. No, mówię, że wszystko. No, i ten fakt to takie się robić. Żeby to chrześcijańskie życie nie było tylko dwie godziny w tygodniu, jak przyjdą na wasze spotkania, tylko żeby się jeszcze nad dużymi sprawami zastanawiali e, między spotkaniami. To jest istotne, ja, takie. nie zmuszam ich do niczego, ale no tak jakby jakaś mała tam presja jest, nie? Wstydu przynajmniej w grupie, że nic nie zrobili. E... Dobra, i tu mamy taką grupę więcej światła. I wiecie co? Ja to z nimi omawiam. Na nie, że są, mają sobie w celi zrobić, bo to nigdy tego nie robią. Tylko omawiam z nimi na miejscu. Czyli Mateusz, proszę Cię, przeczytaj ten, ten tutaj, Jezus i historia biblijna. W swoim nauczaniu Pan Jezus często odnosił się do wydarzeń opisanych w pierwszej części Biblii, w Stary Testament. Uznawał, że są one historyczne i należy je rozumieć dokładnie tak, jak zostały przedstawione. Nie miał wątpliwości, że, każdego, że każde słowo Pisma Świętego jest godne zaufania. Pismo jest nienaruszalne. Między innymi Pan Jezus mówi o Bicach 10.35, że Bóg osób, jak mówi o tym Biblia. Pierwsi ludzie nie byli produktami ewolucji, ani jedynie symbolami rodzaju męskiego i żeńskiego. Tabelka poniżej pozwoli ci zapoznać się z kilkoma innymi ważnymi wydarzeniami, które są opisane w Starym Testamencie i samemu przekonać się, że w nauczaniu Jezusa występują one jako fakty historyczne. Mam przeczytać tą tabelkę? No i wiecie co, ja, czy, czy, ja tak robię, że uh, mam Biblię, yy. Część osób zazwyczaj też ma Biblię po tym kursu, już kilka lat. To zawsze ktoś jest, kto był na no, tym kursie wcześniej, a sobie powtarza, to już też ma Biblię. Bo po skończeniu tej książeczki, którą dzisiaj zaczęliśmy, to za darmo dajemy Biblię. Ja mam tę Biblię, będę wam to dawał, bo będziecie rozdawać. No i każe, każe otwierać Stary Testament, ten rozdział siódmy pokazuje, że tam ich potop, nie czytam całego potopu, bo to kilka rozbiałów, tak, 7 do 11 łącznie, więc nie ma sensu, ale pokazuje, no patrzcie, potop jest i Jezus się do tego odnosi, otwieramy Ewangelię Łukasza, no i każdy ma Nowy Testament, bo po skończeniu tej niebieskiej książeczki, co żeśmy już skończyli, jest dyplom i Nowy Testament, taki fajny. Więc ci uczestnicy tak, no to mają już te Nowe Testamenty, każdy im to nosi z tymi książeczkami, oni to noszą i mówię, otwierajcie, szukajcie i szukają, no i widzą, że się odnosi, nie? Ktoś to czyta, daże im czytać no i czytają i jest ok, No, tak samo zniszczenie Sotomy, ukazanie się y, u Karawie Żony Lopea, tam zamieniła się w słup soli historia Jonacza, mamy z Księgi Jonacza, tak? No i pokazuje to. I żeby, po pierwsze, żeby operalowali Słowem Bożym, żeby Słowo Boże ich przekonywało, żeby potrafili znajdować, to te odnośniki już znacznie wcześniej wytłumaczę tłumaczę, się. I tak to leci. No i na sam koniec mamy co? Zadaj sobie pytanie. Czy wierzę w Biblii tak, jak wierzył jej Jezus? I mówię też, że mają się zastanawiać nad tym. Czyli no, na dzisiaj sobie to skończymy, nie? bo mamy koniec pierwszej lekcji. I teraz, yy, no, jakbyście byli tymi moimi uczniami, nie? To byście mieli dwie rzeczy do, do, do, pra, jako praca domowa. A jeżeli, jak mówię, praca domowa, to on mówi o niej te straże, że oni chętnie zrobią pracę domową, tylko żeby mi ich kosztuł na wolność. Nie? No. No, tak, że, no, że mają się zastanowić ten psalm yy, na górze, 139, 14, no i tu, nie? I powiem wam, spotkać, możecie się spotkać na przykład z o, odpowiedzią, że nie wierzy, bo nauka, bo yy, ewolucja twierdzi coś innego. No, jak jest dużo takich głosców, to robię taki wykład, co mówiłem, że pokazuje różnicę między ewolucją i i kreacjonizmem pokazuje, że no, ja jest bez sensu, tak, a kreacjonizm ma pod solidne fundamenty, podstawy, naukowe, że to jest lepsze wytłumaczenie tego, co widzimy obecnie. No i po, takich, po takim wykładzie, no to oni faktycznie już nie mają wątpliwości. Jakkolwiek zauważyłem, że w zakładzie karnym więcej ludzi wierzy Bogu na słowo, i nie potrzebują do tego y, obalania ewolucji. Tak? Oni tego nie potrzebują. Po prostu wierzą Bogu. Natomiast y, jakby na zewnątrz zakładu karnego w kościele, nawet tym na naszym, to w Leciborzu, to tam jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą w ewolucję. Tak, to prawda. No, ale, no, ale nie dziwię się, bo sam przez pięć lat po nawróceniu się też wierzyłem w ewolucję. Dopiero te wykłady Kenta Howlinda mnie przekonały. Okej. Okay. To, to ja tak. Yy, za chwilę wyślę wam yy, na tą grupę tu zakład, ten, ten posługa, nie, ten projekt Filip, tak? Na tą grupę. Wyślę te wykłady i jakbyście chcieli gdzieś tam w wolnym czasie yy, słuchajcie. Ja, jak byłem młodszy, się jakieś, y, jeszcze przed pięćdziesiątką, nie? Y, to, to, to puszczałem to z prędkością nawet razy dwa. I, spokoj, I spokojnie to rozumiałem, nie? Teraz muszę po prostu z prędkością podstawową i to jest dobry sposób na słuchanie. To jest raz i znajdowałem czas tam, gdzie go teoretycznie nie ma, ale w praktyce można by go się, Bo te wykłady są no, długie. Osiem so, 8 wykładów i po trzy godziny, no to już wiadomo, ile to godzinie. I teraz, y, na przykład, jak prasowałem, rząd też też pomagać, jak jeszcze byłem na działkę, y, coś robiłem na działce, tam dzibałem, sadziłem, no cokolwiek robiłem, nie? No to, to wtedy też brałem sobie komórkę i sobie puszczałem te wykłady. Więc yy, idzie w sytuacjach różnych, yy, te, na przykład w Warszawie, jak jestem w warsztacie, no to tylko foceci nie? ich jestem w warsztacie, to radia słucham, w większości ludzie też słucha jakiegoś radia, no po co słuchać radia, jak sobie można puścić te wykłady, nie? Tak, no tak. No i tyle. Nie wiem, czy przy myciu garków chyba też się da słuchać, albo przy pieczeniu czegoś, chociaż przy pieczeniu to wolałbym, żeby mi ona upiekła coś dobrego. No, o dobrobiu zrobiła, a nie zakalec kalec. No, jeśli są, drogie panie i Mateuszu musicie sobie ten. Yy, pomyśleć, przy czym mogłybyście to słuchać, nie zajmując, nie odpierając czasu, no jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie? Komos. Nie odbierając czasu komuś, ani rodzinie, ani pracy, robotycznym pada, tak? A te wykłady to nie są jakieś tam zobowiązujące, bo tylko mają wam potwierdzić, że słowo Boże, czyli Blue Book, stworzył świat, że to jest prawda, a nie jakaś eforyzja. Więc nie musicie aż to tak dokładnie słuchać, więc można coś jeszcze niezobowiązującego robić, nie? No, no. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Widzimy się. słyszymy się, że trzy. Do do usłyszonka za tydzień, do zobaczenia w niedzielę. No właśnie. To pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Pozdrawiam z uwogiem. I byś mi ten nauczania.